Zapraszam za niecałą godzinę. Radio 98,6 MHz. I czas na drugą godzinę akademickiego przeglądu informacji. Studencki Patron za konsoletą realizatorską już nie Maurycy Mytych, a Oga Grumowicz. Natomiast za 10 minut w Studenckim Patrolu kolejna rozmowa tym razem o 14. Poznańskim Forum Logistycznym. Porozmawiam z przewodniczącą Koła Naukowego Logistyka na Politechnice Poznańskiej Martyną Mikołajczak o 17.30 natomiast pogotowie językowe z profesor Haliną Zgółkową. Oprócz tego oczywiście informacje z poznańskich uczelni, no i konkursu, ale o konkursie z Słów kilka już za moment Godzina, minuta po godzinie 17 I tutaj Studenckie Patrola W Radio Ile czasu jeszcze mam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 Sorry. Jeżeli chodzi o konkurs, o którym wspominałem parę minut temu. No to nim ma raz. Rozdajemy wejściówkę jedną, podwójną na to wydarzenie 7148, aby wziąć udział w konkursie. Afera, imię i nazwisko to w treści SMS-a. No i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem dzisiaj Prima Aprilis. za więc pytam o to, jak najlepiej zostaliście wkręceni podczas Prima Aprilis. Koszt SMS-a to oczywiście złotówka i 23 grosze z podatkiem VAT. Sam konkurs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 Krautrock, Avantprok. Zol Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodelicznego Czwartek godzina 23. 21 wiek panika i Afery Radio Afera słuchaj nas też w internecie wwwafera.pl ukośnik Player Autopromocja Studencki patrol na 98.6 China, Joe. Joe. Je, A China joke, you piano, everything be cool, quiet, you're funny for A yeah. China joke, <laughs> the body's all day <clears throat> Collect my thoughts like church offering Dressed to impress the fit, that be marketing Silence deafening, the ringtone bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining Streets keep calling, streets keep calling Somewhere in between the dusk and the morning Sunny in the skies but the wind be appalling you be wont to I guess I'm all in your Kwesi Kwame, moving like an army The babes are blowing on vapes, he be gnarly The seaside be sweet side, the booze dark and stormy Forget to be are wanting, they inform me The streets is calling, the streets is calling I'm a pick up. Cause the streets is calling The streets is calling The streets is calling I'ma pick up Cause the streets is calling This one, they enter Yeah 100% I'm gonna tell you something mm -hmm. I'm telling you The streets got me all the time Yeah, the streets, they're the whole way Me and myself Hey. When we hit the street, hey, we do not want no legal dicky. Counting my spacey, isn't a thingy. Dancing the doggy, that is the plenty. Bringing the sticky, the cootie, and freaky. Enjoyment for Goudem, the big boys are picky. Lagos to Josie, they know us, we spawn there. Swiping and living, La Vida, sorted. Get the table, get us the drinksy. Ask no questionsy, we pay the billy See Baningy, Baningy, Ningy. I'm a niggy, -y, Ningy. Maybe I have a fair with a stranger, danger. She had a brush of fame, Charlie Man's a painter. The streets no be safe, I guess I am a savior. Everything be paid for, we know ask for favor. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up 'cause the streets is calling, the streets is calling, the streets is calling, I'ma pick up 'cause the streets is calling, the streets is calling, the streets is calling, street calling. I'm a pick up O czternastym poznańskim forum logistycznym porozmawiam teraz z przewodniczącą Koła Naukowego Logistyka na Politechnice Poznańskiej, Martyną Mikołajczak. Cześć, Witam wszystkich serdecznie. No właśnie, <grym> jeżeli chodzi o samą czternastą edycję, tematem przewodnim będzie Logistyka Ostatniej Mili. Z punktu widzenia laika, kurier po prostu tak naprawdę przewozi paczkę nam do drzwi i jak dlaczego ten etap jest największym wyzwaniem w procesie tej nowoczesnej logistyki patrząc w szczególności na to w jakich żyjemy czasach wszystko chcemy mieć najszybciej jak to jest tylko możliwe jesteśmy stosunkowo niecierpliwi więc tym bardziej e, ostatnia mila jest kluczowa i jest na tyle problematyczną i zarazem ryzykowną ostatnią drogą, którą przebywa cała nasza paczka, czy cały nasz proces, na którym musimy też szczególną uwagę przyłożyć. Mhm. W materiałach y, wspominacie promujące konferencje oczywiście o rosnących oczekiwaniach odbiorców, o, o czym też wspomnieliśmy. Jak bardzo tak naprawdę się zmienił współczesny konsument, patrząc przez na przykład ostatnią dekadę, jak to uderza w logistyków? Musimy zwrócić w szczególności uwagę na to, jak bardzo zmienił się cały proces ostatniej mili, bo kiedy się znaliśmy to tylko z tego, że przechodził listonosz i dostarczą do nas paczkę. Jak zrobił to w przeciągu tygodnia, to byliśmy z tego zadowoleni. A patrząc teraz na ilość alternatyw, którą mamy, czy punkty odbioru, automaty paczkomatowe, paczko, czy wszelkiego rodzaju inne opcje, które teraz mamy, sprawia, że my jako konsumenci mamy bardzo duży wybór, ale z drugiej strony firmy mają bardzo duże wyzwanie, żeby sprostać wszystkim naszym oczekiwaniom. Właśnie duża jest ta konkurencja. Presja czasu to jedno, ale też tym kolejnym filarem waszej konferencji jest zrównoważony rozwój. Te dwie rzeczy się nie wykluczają nawzajem. Szybciej szybciej zazwyczaj oznacza mniej ekologicznie jednak. Dlatego firmy cały czas starają się znaleźć rozwiązania, które będą jak najbardziej powiązane z zrównoważonym rozwojem, bo też o wielu problemach my nie mówimy na co dzień. Dużo osób nie wie w ogóle o czymś takim jak zanieczyszczenie światłem, a są firmy, które przy swoich automatach poczkomatowych biorą to pod uwagę, żeby nie generować niepotrzebnego zanieczyszczenia. Jest dużo takich drobnych rzeczy, o których my jako przeciętni konsumenci nie mamy absolutnie pojęcia, a jednak firmy na tyle, na ile mogą starają się sprostać tym wyzwaniom. To, to zanieczyszczenie światłem, to co to oznacza? Jak wiemy, chociażby my tutaj mieszkając w Poznaniu, mamy dużo Miejsc, gdzie oświetlenie sztuczne jest w na tyle dużym stężeniu, że chociażby nie jesteśmy w stanie dobrze zauważyć całego nieba nocą. A między innymi to powoduje dużo problemów takich e, środowiskowych czy e, tutaj właśnie komunikacyjnych, więc niektóre firmy starają się to zniwelować, mając na przykład światła, które są na czujki, a nie działają 24 godziny na 7, albo też są na zasadzie... E, konkretnych godzin działania, żeby też nie szło to całymi dniami. Czyli załóżmy, podchodzimy do jakiegoś punktu odbioru, on nie jest oświetlony cał, całą dobę, tylko wtedy jak pod, podejdziemy to się Dokładnie. dopiero tam to wszystko e, zapala. E, tymczasem jeżeli chodzi o te innowacyjne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 skupiają, więc widać, że naprawdę jest to temat mocno na czasie. Te pięć najlepszych rewaratów, o czym dokładnie? E Dosłownie każdy z nich jest trochę inną tematyką, bo jedne to są case study na podstawie miejsc zamieszkania danych studentów, przed chwilą wspomniane cyfrowe bliźniaki, kwestie doboru firmy kurierskiej względem kosztów, które są, czy jak działa quick commerce, o którym też tutaj nam jako konsumentom bardzo na nim zależy, był jak najszybciej i jak najsprawniej zrealizowany. Więc też gama prac, którą usłyszymy jest dosyć szeroka. 14 razy szkoła naukowa logistyka organizuje te konferencje, to jest bardzo duże wydarzenie chyba bardzo duże wezwanie zorganizować takie forum. No, kwestii organizacyjnych do dopięcia jest dużo, tym bardziej, że cały czas gdzieś z roku na rok staramy się podnieść tą poprzeczkę. A mam nadzieję, że tutaj czy uczestnicy, czy osoby oglądające z zewnątrz całe wydarzenie też będą mogły stwierdzić podniesienie tego całego poziomu. bardziej, że jest to druga konferencja za mojej kadencji, więc też gdzieś tam mam wewnętrzną Aha. potrzebę, żeby ten poziom się, się wzniósł względem ubiegłego roku, więc mam nadzieję, że takie wrażenia tylko i wyłącznie zostaną. Będą jakieś nowości? Nie wiem, nowi partnerzy? Jakiś między, patronat? Między innymi otrzymaliśmy patronat honorowy prezydenta Miasta Poznania. Mamy pierwszy raz chyba we wszystkich edycjach, jakie były dwóch złotych partnerów, więc myślę, że tutaj naprawdę dużo firm, z którymi nie współpracowaliśmy dotychczas, będzie mogło się pokazać z tej swojej naprawdę fajnej strony, więc brać i korzystać. Właśnie, jeżeli mówimy o, o samym forum, to ta rejestracja na samym na wydarzenie zamknęła się to kilka dni temu, pod koniec marca jakoś. Dokładnie, tak. 29. Dokładnie. Tegoroczne zainteresowanie jest duże, będzie I... większe niż w poprzednich latach? Śmiałem stwierdzić, że będzie to najprawdopodobniej rekordować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 Na scenie zobaczymy prelegentów naszych partnerów. To jest pierwsza część, bo tutaj głównie chcemy przeplatać to z biznesem. Zobaczymy pięć najlepszych prac, jeżeli chodzi o referaty, które zostały mhm. obrane. I tak samo w międzyczasie w przerwach kawowych będzie można zobaczyć pracę studentów, jakie są posterami, czyli takie krótkie infografiki w postaci plakatu, gdzie też w ramach y, przerwkowych będą mogli przedstawić swój punkt widzenia. Dla samych studentów, którzy nie wiem, za rok, dwa wejdą na ten rynek pracy, co jest taką największą wartością dodaną, wyniesioną z tej konferencji? Możliwość networkingu bezpośredniego z firmami. Nasi partnerzy mają też stoiska w dniu konferencji i bezpośrednia styczność z tymi ludźmi, porozmawianie z nimi na temat tego, jak wygląda praca u nich konkretnie w firmie. Bardzo często u nas jest tak, że studenci po rozmowie, nawet na poznańskim forum logistycznym osadzają się w danych firmach na dłużej, zaczynając od stażu, a potem od stałego zatrudnienia. Mhm. A jeżeli chodzi o rynek pracy dla absolwentów logistyki, jak go oceniasz przez pryzmat, takich, przez pryzmat ostatnich lat? Aktualnie bardzo mocno się zmienia, bo przez ilość technologii, która jest wprowadzona mocno trzeba się tutaj przebranżowić, jeżeli chodzi o e, doświadczenie i o umiejętności, którymi powinniśmy my, jako kandydaci na tym rynku pracy się wykazać. Aha. Ale jest na szczęście, z czego wybierać. Nie ma sytuacji, że e, jest bardzo ograniczone to pole do wyboru, więc tym bardziej sytuacje, takie jak Poznańskie Forum Logistyczne, umożliwiają zobaczenie tych firm, które naprawdę mają bardzo przyjemne podejście do młodych ludzi, są bardzo otwarci e, i po prostu chcą wyciągnąć z nas wszystko to, co jest najlepsze, żebyśmy też jak najwięcej z tego skorzystali. No właśnie, to jest Wydział yy, Budynku Wawiz, czy gdzie ta konferencja? Tak, wy na Wydziale Inżynierii i Zarządzania będzie się konferencja. 9 kwietnia od której, do której? Od godziny 9 do godziny 15. Rozumiem. I dlaczego? Yy, warto przyjść? Warto przyjść, bo po pierwsze networking, który będzie bezcenny, doświadczenia, które będziecie mogli zdobyć i relacje, które nawiążecie z innymi studentami. O 14. Poznańskim Forum Logistycznym rozmawiałem z Martyną Mikołajczak, przewodniczącą Koła Naukowego Logistyka na Politechnice Poznańskiej, oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, piękne.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 Chcę Ziła Fera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Joni Maras jutro o godzinie 19 wystąpi w klubie Blue Note z nowym albumem Dogs Bark Babies. Cry. I my właśnie rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na to wydarzenie. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wysyłajcie sms na numer 7148 afera, imię i nazwisko to w treści oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem o najlepszą wkrętkę zastosowaną na was albo jak wy wkręciliście kogoś najlepiej, pytam, no bo dzisiaj przecież prima aprilis, 1 kwietnia. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze z podatkiem VAT. My teraz pogramy cinnamon i Flut, a potem profesor Halina Zgółkowa na naszej antenie się zamelduje wraz z pogotowiem językowym. polski rynek opro oprogramowania, pytanie Rebit odpowiadającego, polskie ratownictwo okrętowe, yy, co, w tym, co te wszystkie trzy nazwy łączy, akronim, pro, bo dzisiaj właśnie o nim pogotowiu językowym u profesor Haliny Zgłukowej. Oczywiście posłuchajmy. <śmiany>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 Pani profesor, czy używanie przedrostka pro jest poprawne, na przykład w słowie proaktywny? Co oznacza ten przedrostek i skąd właściwie wziął się w naszym języku? Tu trzeba by trochę taki mini wykład zrobić, <śmiech> dlatego że ten przedrostek pro wywodzi się z łaciny jako pro, za, a tak naprawdę pro jest to przyimek. Natomiast przedrostek, bo po o to tu pani pyta, tak? ten proaktywny, ja może wrócę do tej, tego przyimka, wyraża poparcie dla jakiejś idei, jakichś zachowań, jakichś wartości, na przykład pro bono. Czyli tu wtedy występuje funkcji przyimka. Czy do tego można by pro lekarz może być pro bono, pracuje bez wynagrodzenia, lekarz czy prawnik. A to drugie znaczenie to jest wyrażanie przeznaczenia czegoś proporcjonalnie do określonej wielkości. Pro anno, czyli rocznie, czyli rocznie coś tam, jeden rok w ciągu roku, czyli to wtedy występuje w funkcji przyimka. I to pro, o które pani pyta jako przedrostek pochodzi właśnie od tego przyimka Pro, czyli też z tego łacińskiego pro. I... Jest to pierwsza część wyrazów yy, złożonych, która wyraża poparcie, aprobatę dla określonych wartości czy poglądów. Na przykład proeuropejski, bardzo często używane teraz słowo proeuropejski, proaborcyjny czy proamerykański czy prorządowy. Natomiast yy, ten przykład, który pani podała, proaktywny jest niepoprawny, no bo nie notują tego, znaczy niepoprawny. W dzisiejszym rozumieniu Nie notują tego żadne słowniki Bo posprawdzałam sobie mhm. Natomiast no może z czasem To się stanie Jesteśmy za idą proaktywności czyli, Ale jest to dla mnie nie No niepoprawne Nie tak? wiem czy to nie będzie przełożenie jest na albo polski aktywny. Proszę. Na polski przełożenie Z angielskiego proactive Bo chyba jest takie, takie słowo Ale to, to są takie, środki wydania. takie Które umożliwiają Uprawianie aktywności fizycznej Mhm. No też język jest tutaj żywym tworem, nie wiadomo, tak. może jeszcze kiedyś porozmawiamy jeszcze raz i okaże się, że to już jest. Popraże, że może się że, że jest to coś wieki. nowego zdarzy, tak. Pani profesor, czy można powiedzieć o występie sportowca, że był przyzwoity? Może zacznijmy znowu. Ja bardzo lubię y, definiować te słowa, o które Państwo pytacie. Przyzwoity to taki, który postępuje zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi czy moralnymi, który jest skromny, uczciwy, moralny. To jest jedno ze znaczeń tego słowa przyzwoite. Drugie znaczenie to jest zgodny z obowiązującą normą bądź spełniający pewne wymogi, czyli przyzwoita wydajność, przyzwoita cena, przyzwoita opłata za coś, więc czy tam wynagrodzenie. I trzecie, to właściwie to będzie takie trzecie, to jest o zapłacie, wynagrodzenie, przyzwoite wynagrodzenie, taki który zaspakaja nasze potrzeby czy oczekiwania. Natomiast przyzwoity występ sportowca to jest niefortunne sformułowanie według mnie. Lepiej byłoby tu powiedzieć, że nie najgorsze czy zadowalające, a nie przyzwoite. Bo ja tu przy znowu pozwolę sobie zacytować powiedzenie Władysława Bartoszewskiego, który mówi, jak nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie. Czyli to jest właśnie to moralnie, nienagannie, uczciwie, czyli przyzwoicie. Ale od sportowca... No, nie możemy oczekiwać, że on będzie przyzwoity. Przyzwoici się może zachowywać, ale jego wyniki nie zawsze od niego są w pełni zależne. Mogą być jeszcze inne czynniki, które zadecydują, że określimy to, że nie były przyzwoite, tak, takie, jakie byśmy oczekiwali. To jest zabawne, bo właśnie to, tak mi się wydaje, że to ten przymiotnik bardzo się zakorzenił już w. W sporcie, w dziennikarstwie sportowym, a nawet też w grach, bo no, ja jestem, powiedzmy, bardzo zakochany w Fifie, w grze piłkarskiej i tam były różne oceny tak? tych form sportowca, i sportowiec w formie, to właśnie taka normalna Forma to była przyzwoite na, na żółto, y, więc to jest... Że przyzwoity wynik, tak? Y, przyzwoita forma, przyzwoicie się spisuje, tak. Mhm. Czyli tak okej, okay. jest, jest ok, ale to jeszcze nie jest Ale jak, tam nie jest? Ale to, nie jest, no, że to nie jest takie właściwe określenie w stosunku, tak jak tu pan pyta, że przyzwoicie tam zachował się sportowiec, znaczy zachował się, mógł się zachować przyzwoicie wobec swego rywala na przykład. Mhm. Tylko właśnie, właśnie w takim moralnym tak, sensie. Tak, tak.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 Neverland. Fantasy, science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. się polała Nasza krew, nasza krew Nasza krew Nasza krew, nasza krew A my nie chcemy już konać Płynie kolejny raz, odparmy do Berezyny Nasza krew, nasza krew, nasza krew, nasza krew. Panów nie... Może nie o sercach teraz, ale o pomysłach. Jeżeli macie pomysły na biznes, no to idealnie, bo 14 kwietnia od 9 do 11.30 odbędą się y, interaktywne, praktyczne warsztaty y, o pomysłach na biznes, na Politechnice Poznańskiej. No właśnie, y, jeżeli macie pomysł, ale towarzyszy wam niepewność, wątpliwości, czy nawet obawa przed tym pierwszym krokiem, no to te warsztaty są właśnie dla was podczas. Podczas tego spotkania będziecie mogli zweryfikować swój pomysł z, ra, z, ra, z realiami rynku, oczywiście, spojrzeć na niego z różnych perspektyw, określić swoje mocne i słabe strony w kontekście prowadzenia biznesu, no i otrzymacie również e, konstruktywny. Feedback, informację zwrotną. Oczywiście od 9 do 11:30, 14 kwietnia, już nawet patrzę, jaki to dzień, to wtorek. Sala 121 BT w centrum wykładowym, zapisy na stronie putpoznan.pl. Liczba miejsc ograniczona. 9 Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu coraz bliżej 21 kwietnia, we wtorek od 9 do 15 w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego będzie można wtedy między innymi zobaczyć, jak wygląda nauka od kuchni, wziąć udział w interaktywnych warsztatach, spotkać naukowców, studentów, e, pasjonatów wiedzy, no i zainspirować się do świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. E, to wszystko na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego od 9 do 15 21 kwietnia. Więcej informacji na stronie upoznan.plzes Się teraz podoba twój świat Znowu jest to czysty i ciebie bierze do tańca Mój ma kontuzje i się w bólach A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał Zdobyłeś, szczyty i już bądź najlepszy I tylko czasem proszę chociaż za te.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 Poszło aż tak bardzo nie tak Że teraz mijam cię dwie ulice dalej Żeby nie udzić się, że da się ocalić jeszcze na pomiędzy kolegium Juridicum Nowum a Kolegium Rubrum w Centrum Poznania czeka na pomysły studentów w naszym mieście, bo ponieważ ruszył studencki konkurs, a raczej już trwa, bo ruszył w połowie do tego Campus Juris. Jego celem jest stworzenie nowoczesnej otwartej przestrzeni akademickiej. Ma być to miejsce spotkań, dialogu, inspiracji, no i ma oczywiście łączyć prawo, historię i miasto, no bo przecież tam znajduje się Wydział Prawa i Administracji UAM. A do Opracowania tej autorskiej koncepcji yy, tej przestrzeni zapraszają cztery poznańskie uczelnie, w tym Politechnika Poznańska, również Uniwersytet Przyrodniczy Artystyczny, no i UAMA, partnerem konkursu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Jeżeli chodzi o sam konkurs, mogą brać w nim udział studenci indywidualnie lub w, zespoł w zespołach liczących maksymalnie cztery osoby, a szczegółowe warunki udziału oczywiście i regulamin konkursu, konkursu są dostępne na stronach uczelni, ale te najbardziej szczegółowe to na Wydziale Prawa i Administracji UAM na stronie, czyli prawoamuedu.pl And apathy. Studencki Patrol pomału dobiega końca, bo godzina 18. Za realizację dzisiaj odpowiedzialny do godziny 17.00 Maurycy Mytych. Od godziny 17.00 natomiast Olga Grumowicz, za mikrofonem Mateusz Markiewicz. Jeżeli chodzi o konkurs, rozwiążemy go. Rozwiążemy go. Po godzinie 18.00. E, natomiast e, o godzinie 18.00 na antenę e, audycja gramy e, na aferę, no ale jeszcze wcześniej serwis informacyjny za 5 minut. A studencki patrol powróci jutro od godziny 16 do godziny 18.00. E, jutro, nie w piątek oczywiście też będzie. E, ja Wam natomiast e, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny i mówię Wam na razie. Siema i cześć. 3 minuty do godziny 18.00. Czas na serwis informacyjny. Aleksander Szwarc, zapraszam. Jak co roku odbędzie się śniadanie wielkanocne organizowane przez poznańską Caritas wspólnie z siostrami Elżbietankami. Jest on organizowany dla 1400 osób starszych, chorych i najuboższych. Dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Karol Maciejak, mówi o tym, jak można pomóc w organizacji wydarzenia. Na stronie caritaspoznań.pl jest utworzona zbiórka, która służy temu, byśmy mogli swobodnie nabyć produkty, które są potrzebne do organizacji tego śniadania. Druga forma pomocy to placka, Który możemy przywieźć w czwartek i piątek w godzinach od 8 do 17 do Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. I oczywiście ważne, żeby to były placki bez kremu, by bezpiecznie można je było przechować, a także potem rozdać. W tym roku śniadanie odbędzie się w starym budynku szpitala przy ulicy Łąkowej. Wprowadzane do, do ruchu są kolejne tramwaje z Bon. W kwietniu na poznańskich torowiskach pojawią się dwa pojazdy. Z kolei w drugiej połowie maja dotrze do Poznania 8 sztuk, które następnie będą dostosowywane do lokalnych warunków technicznych i wymagań eksploracyjnych. Jak mówi prezes MPK Poznań, Krzysztof Dostatni, wszystko idzie zgodnie z planem. Jest to tramwaj dla nas nowy, uczymy się tego tramwaju. Ja wiem, że oczekiwania mieszkańców były inne, natomiast pragnę uspokoić. Się nie dzieje nic złego, cały proces przebiega zgodnie z naszymi założeniami. Tutaj oczywiście Dużą rolę odegrało to, że pół roku wcześniej odebraliśmy aż 30 nowych tramwajów, modelu z gamma, na których się skupiliśmy. Obecne, obecnie prace przygotowawcze są częściowo utrudnione z powodu braku specjalistycznego sprzętu serwisowego, który nie został jeszcze dostarczony z Niemiec. Ma on dotrzeć do Poznania wraz z ostatnim zamówionym tramwajem. Poznańskie sprawy w Radiu Afera.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 Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jego nowy zastępca odpowiadałby m.in. za oświatę, komunikację publiczną czy drogi. Informacje na Wielkanoc w Radio Afera. W okresie Wielkanocy nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wielką sobotę linie tramwajowe numer 4, 5, 9, 15 97 oraz autobusowe 145, 151, 153, 157, 159, 160, 167, 176, 179, 190 oraz 196 będą kursować do godziny 18. Wielką Niedzielę od godzin od 6.